A teraz przejdźmy już do Słowa Bożego. Jesteśmy gotowi, skupieni. Zerknę kontrolnie na zegarek. O, mam mnóstwo czasu. No widzę, że to nie był udany żart. Bo to nie był żart. <grych> na razie wy się uśmiechacie. Zobaczymy, kto na końcu się będzie uśmiechał. Pozwólcie, że w pewien sposób kontynuować będę, będę nauczanie na temat urazy. Już dwukrotnie na ten temat mówiłem, jeżeli chodzi o pierwsze nauczanie, dotyczyło ono ogólnie tego, czym jest uraza. Słowo to w wielu Bibliach we współczesnym języku polskim tłumaczone jest jako zgorszenie. Dosłownie jest to słowo skandalon, które dla osoby posługującej się ówczesnym językiem greckim znaczyło tyle, co sidło, pułapka. Sidło, pułapka działa tak, że łatwo wejść, trudno zauważyć, łatwo wejść i prawie niemożliwe jest, żeby wyjść bo pomoc. Zwierzę, które wpada w sidło, w jakąś pułapkę, szarpie się i im bardziej się szarpie, tym jest trudniej, gorzej i bardziej boli. I to słowo również tłumaczone było jako obraza uraza. I tak właśnie Jezus mówił o tym, że niepodobna aby zgorszenia, czyli urazy nie przyszły. Więc rzeczą pewną, Absolutnie pewno w naszym życiu jest to, że będą chwile, w których poczujesz się urażony czyimś zachowaniem, słowem, postawą. Powiada się, że są dwie pewne rzeczy tylko, śmierć i podatki. Ja powiem trzy, śmierć, podatki i urazy. Tego możemy być absolutnie pewni. Większość innych rzeczy może nas ominąć, ale to raczej nie. Więc to było pierwsze nauczanie. W drugim skupiliśmy się na bardzo ciekawej postaci, która ilustruje to, w jaki sposób wybrnąć sytuacji, która groziła strasznymi urazami. Tą postacią jest starotestamentowy Józef, który jako najmłodszy w pewnym momencie brat przestał być przez swoich starszych braci lubiany, a nawet został przez nich znienawidzony. Wiemy, relacje rodzinne potrafią być trudne. Józef był pupilkiem tatusia, donosicielem. To już wystarczy, aby smarkacza nie lubić. Ta niechęć, przerodzona w nienawiść, urosła do takich rozmiarów, że braciszkowie sprzedali Józefa jako niewolnika. I tak dobrze, że uniknął śmierci, ponieważ mieli zamiar go zabić. Józef znalazł się w Egipcie jako niewolnik. Przechodził zmienne koleje losu. Najpierw był służącym, później oskarżonym o, uwaga, to zabrzmi bardzo współcześnie, o molestowanie seksualne, znalazł się w więzieniu. Z tego więzienia został wydobyty Bożym zrządzeniem, został kimś w rodzaju współczesnego premiera Egiptu, zarządzał ekonomią, plonami zbieranymi przez kolejne 7 lat. Bardzo zmienne koleje los. Ale jedno bardzo pewne w postawie Józefa było to, że nigdy nigdy nie skorzystał z możliwości odwetu. Jego postawa była postawą przebaczenia, wyrozumiałości, a Bóg go podnosił z tych wszystkich trudnych sytuacji. Józef mógł cierpieć na głęboką urazę do swoich braci. W końcu sprzedali go w niewolę. Mógł cierpieć na urazę do żony Potyfara, która oskarżyła go o próbę gwałtu. Mógł cierpieć na urazę do jednego z towarzyszy, współwięźniów, który zapomniał o nim i nie okazał wdzięczności. Jednak gdy staje się naprawdę kimś ważnym o wielkich możliwościach, ani razu nie korzysta z możliwości jakiejkolwiek zemsty i rewanżu. Józef boi się Boga. Józef chodzi Bożymi drogami. To jest kapitalny przykład tego, jak radzić sobie z urazami. I przypuszczam, że nikt z nas aż tak wielkich trudności w życiu nie przechodzi. Może otarliśmy się o podobne sytuacje, ale na pewno nie w takiej skali, jak spotkało to Józefa. Dzisiaj chciałbym, abyśmy naszą uwagę skupili na dwóch innych postaciach starotestamentowych. Ich wzajemna relacja doskonale ilustruje to, jak jeden z nich pogrąża się w urazie prowadzącej do szaleństwa i śmierci i druga osoba unikająca urazy zostaje przez Boga wywyższona i zajmuje przeznaczone sobie miejsce. Kim chcesz być? Człowiekiem, który pogrąży się w żalu, bólu, goryczy i zniszczy swoje życie przy okazji paru innych osób, czy też chcesz być człowiekiem, który mając leczone serce przez Boga, uwalnianą duszę, zostaje wywyższony, żyje życiem spełnionym, pełnym radości, pokoju i jest błogosławieństwem nie tylko dla paru osób, ale dla wielu. Wybór należy do ciebie i do mnie. Dzisiaj decydujesz o tym swoją postawą. Dzisiaj, myśląc to, co myślisz, decydujesz o tym. To jest na bieżąco. Bardzo podoba mi się ten tekst piosenki, którą śpiewaliśmy przed chwilą, abyś stale mógł zmieniać moje serce. To mnie dotknęło, nawet później modliłem się tymi słowami. Stale zmieniać. To nie jest tak, że pstryk kiedyś się stało nowonarodzenie i jestem już tak cudowny, że nie trzeba we mnie nic poprawiać. Tak nie jest. Stale. A więc codziennie, także i dzisiaj, podejmujemy decyzję, po której stronie staniemy. Tymi dwiema postaciami są dwaj, pierwsi królowie Izraela, Saul i Dawid. Wierzę, że w większości z nas te postaci są znane. Cokolwiek o nich słyszeliśmy, a niektórzy może i bardzo dokładnie znają ich życiorysy. Otwórzmy sobie pierwszą księgę z Samuela i będziemy zerkać do tekstu biblijnego od rozdziału 16, nawet 15, aż do 24. Będziemy, jak powiedziałem, zerkać w niektóre tylko miejsca. Pierwsza księga z Samuela od rozdziału 16. Jeżeli masz Słowo Boże, zachęcam, otwórz tekst, abyś miał go przed oczami. Jeżeli masz wersję elektroniczną, kliknij tam, gdzie trzeba, aby otworzyło się to właściwe okienko. Takie czasy. Sytuacja była następująca. Saul jako pierwszy król odnosił wiele zwycięstw, ale w pewnym momencie nie dopełnił Bożej woli, Bożego planu. Rozdział 15 mówi nam o bitwie Saula z Amalekitami, odwiecznymi wrogami Izraela. I Saul, choć znał wolę Bożą, Zrobił to po swojemu. Zachował przy życiu króla Amalekitów, Agaga, zachował najlepsze sztuki bydła, choć miał to wszystko zniszczyć. Boży mąż, Samuel, napomniał go za to. Była tam trudna rozmowa między nimi. Dziś nie ma czasu, aby dokładnie w to wnikać, ale tam jest jeden charakterystyczny werset, który obnaża sposób myślenia króla Saula. Wiecie, kiedy w końcu... Saul przed Samuelem przyznaje się do winy, mówi, tak, rzeczywiście, no, nie wyszło tak, jak powinno, zawaliłem, tak, ale, 30 wers, 15 rozdział, 30 werset, tak, zerknijmy szybko, zgrzeszyłem, to mówi król Saul, lecz teraz uczci mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną. Tak, tak, zawaliłem, ale wiesz co, niech, niech nikt się o tym nie dowie. Nie, nie, nie, wiesz co, zróbmy wrażenie, tak, jakby to miało tak być, Innymi słowy, wiesz to, to tak zamaskujmy trochę tę sytuację. Uczci mnie przed ludźmi. Saul patrzył na to, co ludzie powiedzą. To było dla niego bardzo ważne. Wiecie, z jednej strony mamy się podobać Bogu, być nienagannie nie wobec ludzi, jednakże w tym momencie należało, aby po prostu pokutował, rozdarł szaty, powiedział, zgrzeszyłem wobec wszystkich. I Bóg by go podniósł. Saul próbował tę sytuację zamaskować. Tak, tak, zgrzeszyłem, ale wiesz co, niech to zostanie... Tak trochę między nami, na ile jest to możliwe. Tak się nie da. I potem od 16 rozdziału, jeżeli byśmy czytali, dowiadujemy się, że Bóg wybrał sobie Dawida i prorok Samuel namaścił Dawida w gronie jego braci. 16:13 werset mówi nam o tym, wziął Samuel róg i wylał na głowę Dawida, róg z olejem, był to symbol namaszczenia na król Następnie, Idźmy dalej w tym tekście i przejdźmy już do rozdziału 18. Po drodze w rozdziale 17 jest historia Dawida i Goliata. Mam nadzieję, że jest znana nam, jeżeli nie, to zachęcam do lektury tego tekstu. Przejdźmy już do kolejnych rozdziałów i tam już dowiadujemy się, że Dawid dostał się do otoczenia króla Saula troszkę wcześniej i został ustanowiony... Dowódcą wojskowym. Po pokonaniu Goliata Dawid został narodowym bohaterem. Taki kościuszko trochę. Kiliński, Bem, chociaż nie, tamci trochę tragicznie skończyli, a Dawid zwyciężył. Więc ktoś, jagieł pod Grunwaldem, bohater, pokonał tych wrogów. Nie można teraz go zbagatelizować, został dowódcą, podejmuje wyprawy wojenne na Filistynów, odnosi szereg zwycięstw, wszystko pięknie, fajnie, ale... Kobiety, które słuchały wieści, kobiety lubią słuchać wieści, mężczyźni też, ale żeby nie było, zaczynają śpiewać piosenkę. I tekst tej piosenki brzmi no tak, tak sobie pobił Saul swój tysiąc brzmi nieźle ale Dawid dziesięć tysięcy jeden do dziesięciu. Saul, kiedy usłyszał tekst tej piosenki, urząd cenzora się tutaj włączył mówiąc, kolokwialnie zagotował się. Nie spodobało mu się to, jak to, jak król, władca, dowódca armii, tyle bitew, a ten młokos i teraz on więcej niż ja? I teraz zaczniemy przeglądać się dokładniej tej sytuacji. Rozdział 18, wiersze 6 do 9. Przeczytajmy w skupieniu ten tekst. A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich,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 Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Czy Dawid zrobił cokolwiek złego przeciwko królowi Saulowi? Czy miał jakikolwiek zamiar, żeby urazić Saula? Oczywiście, że nie. Dawid dobrze wykonał powierzone zadanie. Nadspodziewanie dobrze. W związku z tym Saul powinien się tylko i wyłącznie cieszyć. Być wdzięcznym. Boże, dziękuję, że zesłałeś mi takiego pomocnika. A jednak w sercu Saula, który... Bał się ludzi, pojawia się zazdrość, poczucie zagrożenia o swoją pozycję. Taki superman, ludzie zaczną porównywać, przyjdzie trudniejszy czas, jakiś kryzys i co będzie ze mną? Nieciekawie. Zaczął spoglądać na Dawida z zazdrością. To jest niesamowite. Wielki król w koronie, na pozycji, patrzy z zazdrością na jakiegoś młodzieńca, który dopiero co gdzieś tam się pojawił na na tej platformie władzy i przywódców Izraela. Przeczytajmy kolejne dwa wersety, 10 i 11, bo nie tylko zazdrość. Następnego dnia, patrzcie jak szybko, następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak że w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie jak dzień. Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Wtem rzucił Saul włócznie, z tym zamiarem przygwożdżę Dawida do ściany. Lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie i Saul zaczął się bać Dawida, tak dalej. To była taka zupełnie nieprzemyślana próba rozwiązania problemu, która niczego nie załatwiła. Gwałtowna, nieprzemyślana, impulsywna. Nieważne, jakie będą skutki, nieważne, że wyrządzi innym szkodę krzywdę, ważne, że zlikwiduje zagrożenie, albo tak mi się przynajmniej wydaje, że zlikwiduje to zagrożenie, które widzę, w Dawidzie. W dwunastym wierszu czytamy Saul zaczął bać się Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. W życiu Saula pojawia się strach. Więc zauważcie, zazdrość motywowana strachem przed ludźmi i teraz szał i strach, strach przed Dawidem. Czy Dawid zrobił cokolwiek złego do tego momentu przeciwko królowi Saulowi? Grał mu na harfie. Czy Saul miał powód, aby rzucać włóczną? Nie miał powodu. A jednak do tego doszło. 13-16. do 16. Saul usunął go więc od siebie i ustanowił go dowódcą tysiąca wojowników. Czy to było tak, prawdopodobnie pozycja Dawida już była na tyle znacząca, był na tyle bohaterem narodowym, że ciężko było od tak się go pozbyć. Saul tak przypuszcza, mógł sobie kalkulować, jak go całkiem odsunę, o, to może wtedy... Dawid poczucie się urażony i zgromadzi sobie zwolenników i będę miał kłopot, więc lepiej go trochę zdegraduję i przesunę na jakieś odpowiedzialne, ale niebezpieczne stanowisko. Tak jak było w czasach PRL-u, wiecie, kiedy ówczesny polityk, towarzysz partyjny podpadł w tym wyższym, to wysyłano go na zaszczytną placówkę dyplomatyczną, na przykład do Mongolii albo gdzieś tak daleko, że odcinano go od wszelkiego wpływu na, na kraj. Nie mieli odwagi, aby się ich całkiem pozbyć, ale takie przesunięcia. I podobnie tak wygląda to w moich oczach. Takie przesunięcie w miejsce odległe od dworu i zarazem bardzo niebezpieczne na linię frontu. Ale czytajmy Dawid. Wtedy Dawid przedsiębrał wyprawy wojenne na czele tego oddziału. Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Gdy zaś Saul widział, że tamten ma tak wielkie powodzenie, zdjął go lęk przed nim. Nic to nie dało i Saul dalej pogrąża się, tutaj czytamy słowo lęk. Więc jest zazdrość, jest gniew, szał, jest strach, jest lęk. Tak możemy scharakteryzować postawę Saula. A jakbyśmy byśmy scharakteryzowali postawę Dawida? Zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze spójrzmy na, na kolejne wersety. Tutaj siedemnasty werset. I rzekł Saul do Dawida. Oto najstarsza moja córka Merab. Dam ci ją za żonę, tylko okaż mi się waleczny i prowadź wojny Pana. Myślał zaś Saul tak. Nie chciałbym tknąć go moją ręką, ale niech go dotknie ręka filistyńska. Jak to się nazywa? Manipulacja. Gorzej, to jest poświęcenie osoby bliskiej. Wkręcenie w manipulację swojej córki po to, żeby pozbyć się wyimaginowanego wroga. Jesteśmy w stanie to zrozumieć? Nie dotrzymał słowa, córki nie dał. Ale tutaj właśnie o Dawidzie teraz, bo tak drążymy tego Saula, wręcz pastwimy się nad nim. Ale spójrzmy na Dawida, 18. Bardzo podoba mi się odpowiedź, reakcja Dawida na tą propozycję króla Saula. Kimże ja jestem, a czym jest ród mojego ojca w Izraelu, że miałbym zostać zięciem królewskim? Dawid nie mówi hura, no teraz to już będę bezpieczny, przecież zięcia to chyba... Teść nie ruszy. Mógł mieć nadzieję. Skoro proponuje mi córkę, no to jestem w końcu ustawiony. Może przestanie już tą włócznią we mnie rzucać. Dawid bardzo realnie i trzeźwo ocenia swoją pozycję. Nie uderzyła mu sodówka. Nie poczuł się nagle takim mężem opocznościowym, który rozwiąże wszystkie problemy Izraela. Mówi, kim ja jestem? Nie ród mojego ojca, nikim szczególnym Jestem normalnym człowiekiem. Jestem kimś normalnym. Dawid nie zmienia się. Dawid ma zdrową osobowość, nie potrzebuje w tej chwili dowartościowywać się tym, że zostanie zięciem królewskim, nie ogłasza tego gdzieś wszędzie, na prawo i lewo. Mówi, kim ja jestem? Bardzo podoba mi się takie podejście Dawida. Widzę, że Bóg pracował nad jego sercem. Zresztą późniejsze świadectwo w kolejnych pokoleniach mówi, że Dawid był mężem według Bożego serca. Niesamowite. Piękna odpowiedź. Oczywiście kolejne wersety mówią nam, że Saul tej córki nie dał Dawidowi, wykręcił się, ktoś inny ją dostał. Mógł się Dawid obrazić? No mógł. Już sobie układał może plany, wesele i w ogóle nagle ktoś inny ją dostaje. Zauważmy, że Saul też nie liczy się ze zdaniem tej córki. Obiecuje Dawidowi, za chwilę dają komuś innemu. Kobiety żyjecie w błogosławionych czasach. Naprawdę. I w błogosławionej kulturze. Dalej czytamy, czytajmy od 19 tutaj i od 20 czytajmy do 21 w tej chwili. Dawida zaś pokochała córka Saula Michał, bo była ta młodsza. A gdy doniesiono o tym Saulowi, podobała mu się ta rzecz. No podobało mu się, że córka zakochała się w Dawidzie. Ale dlaczego mu się podobało? Bo był dobrym kandydatem na zięcia? Nie, czytajmy dalej. Pomyślał bowiem Saul. Dam mu ją, kolejna manipulacja swoją rodziną, a niech mu będzie sidłem i niech go dosięgnie ręka filistyńczyków. Saul ma już pomysł, plan, jak pozbyć się Dawida, wykorzystując Michal. Z pierwszą córką nie wyszło, ale może teraz z tą drugą to się uda. Do Dawida zaś rzekł Saul, od dziś za dwa lata możesz zostać moim zięciem. Wiecie, tylko postawił warunek. Trzeba było dostarczyć 100 napletków filistyńskich. Okrutne czasy, tak to wyglądało. Dawid przed czasem dostarczył 200 i wobec takiego obrotu sprawy Saul nie miał już możliwości wykrętu, była to obietnica publiczna, skapitulował, ustąpił na pewien czas. Dawid został zięciem króla Saula. Rzecz znamienna, że w kolejnych rozdziałach, gdy spotykamy ich we wzajemnych kontaktach, Dawid mówi do Saula ojcze, a Saul do Dawida synu, tak jak powinno być to w prawdziwej rodzinie ale były to pozory. Myślę, że można powiedzieć, że obsesja Saula zamieniła się w obłęd, poświęca najbliższych. Nie liczy się z ich zdaniem, z ich uczuciami. Czy to nam nie przypomina pewnych zachowań współczesnych, na przykład w uzależnieniach, na przykład osobach, o cechach psychopatycznych. Nieważne jest otoczenie, ważny jest mój cel. Ważna jest moja przyjemność, ważna jest moja pozycja. Czy nie tak się dzieje? Obyśmy uniknęli najmniejszych przejawów takich, zachowań. Idźmy dalej. Tutaj jest kolejna odpowiedź Dawida, wers 23, tu zanim jeszcze otrzymał Michal, więc Dawid mówi, czy to drobna rzecz w oczach waszych zostać zzięciem królewskim, bo przecież jestem mężem bokiem nieznacznym, więc Dawid dalej ocenia siebie w taki sposób wyważony, realistyczny, skromny, dalej nie ma symptomów uderzenia wody sodowej do głowy i teraz czytamy Czytamy w kolejnych miejscach, w rozdziale 19. Przejdźmy do rozdziału 19 i tutaj widzimy jedną bardzo ciekawą rzecz. Przeczytamy roz, wersety 4 do 6. To była sytuacja, kiedy Dawid był poza dworem królewskim, obawiając się Saula, ale Jonatan, syn Saula, był w wielkiej przyjaźni z Dawidem. Był pewien paradoks. Ojciec nienawidził Dawida, ale syn Jonatan miłował Dawida. Byli w przymierzu przyjaźni. I Jonatan starał się wpłynąć na ojca i tutaj widzimy podjętą próbę takiej racjonalnej przemowy. Przeczytajmy czwarty, piąty i szósty werset rozdziału dziewiętnastego. Jonatan rozmawiał z Saulem swoim ojcem o Dawidzie życzliwie, i rzekł do niego. Niechaj nie zgrzeszy Król przeciwko swemu słudze Dawidowi, gdyż nie zgrzeszył on przeciw Tobie. A czyny Jego są raczej dla Ciebie korzystne. Wszak naraził on swoje życie i zabił Filistyńczyka, dzięki czemu Pan dał wielkie zwycięstwo całemu Izraelowi. Sam to widziałeś i cieszyłeś się. Dlaczego więc miałbyś zgrzeszyć przeciwko, przeciw krwi niewinnej, zabijając Dawida bez przyczyny? I uwaga, posłuchajcie. I usłuchał Saul Jonatana i poprzysiągł, jako żyje Pan, nie będzie zabity. przysiąg na Boga, jako żyje Pan, jak Boga kocham. Nie zrobię tego. Jaką wartość ma słowo Saula? Żadną. Te wszystkie przysięgi, deklaracje nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że ta sytuacja oprócz tego podłoża psychicznego, mentalnego, ma też podłoże duchowe. I to nie jest takie proste, przyjąć uwolnienie. Wiersze dziewiąty i dziesiąty. Rozdział 19, wiersze 9 i dziesiąty. Saula zaś opadł zły duch, zesłany przez Pana. Gdy pewnego razu przebywał w swoim domu, trzymając w ręku włócznie, Dawid zaś grał na harfie, czyli mamy powtórzenie tej sytuacji. Chciał Saul przebić Dawida w łócznie, przygwozić go do ściany, lecz ten wymknął się Saulowi. Tak, iż tamten wbił włócznie w ścianę. Dawid zaś uciekł i uratował się. Po raz kolejny próba zamachu. Jaką wartość ma przysięga człowieka, który jest opętany obsesją zemsty, urazy, który dał dostęp nieczystej sile do swojego życia, to jest naprawdę straszne. Saul traci nad sobą kontrolę, ma zakłócony obraz rzeczywistości. To jest tak, jak znowu przywołam sytuację z osobą uzależnioną. Często osoba uzależniona, czasami rozmawiam, rozmawiałem, obiecuję, obiecuję, że już nigdy więcej tego nie zrobi. I w tym momencie jestem przekonany, wiem, że ta osoba wierzy w to, co mówi. Jest święcie przekonana, że teraz to już naprawdę. Nie, to, to już w ogóle nie ma opcji, żeby nie. Naprawdę od tej pory już nigdy czegoś takiego nie zrobię. Głęboko w to wierzę. Myślę, że aktorzy otrzymujący Oscary są przedszkolakami wobec tych ról, które grane są przez osoby uzależnione. Ci powinni dostać super, hiper Oscary za swoje pełne przekonania i pasji role, jakie odgrywają. Ale mija krótki czas i co się dzieje z tymi zapewnieniami? Parują jak mogła, nie ma. Wraca ten sam mechanizm, ta sama rzeczywistość. I powiadam wam, że jeżeli serca nasze nie będą wolne od urazy, to ta uraza będzie nas gryźć i to będzie wracać. Powiadam wam, że serca nasze, jeśli nie będą wolne od niechęci i żalu, to będzie to je niszczyć i będziemy się z tym męczyć i to jest to sidło, ten skandal, to zgorszenie, które może nas trzymać w miejscu. Ale jeśli staniemy po stronie Dawida, po stronie tego, który bał się Boga i miał wolne serce. Nasze życie, mimo trudności, finalnie będzie niesamowicie błogosławione. Nawet jeśli nie jesteśmy doskonali, jak i król Dawid nie był doskonały. Miał swoje za uszami, ale był człowiekiem, który bał się Boga. I Bóg go wywyższył. W kolejnych rozdziałach ta sytuacja się zmienia, jak w kalejdoskopie. Właściwie Dawid coraz bardziej ucieka przed Saulem, Spotyka się potajemnie z Jonatanem. Jonatan zapewnia go, że zrobi wszystko, co w swojej mocy, żeby go ocalić przed ojcem. Nic z tego nie wychodzi. Rozdział 20, wiersz 8. Dawid jest gotów na pewien test. To też świadczy o jego postawie. Mówi do Jonatana tak, w jednej z tajnych rozmów. Wyświadcz łaskę słudze swemu. Mówi o sobie do przyjaciela Jonatana. Gdyż związałeś się świętym przymierzem w Panu ze swoim sługą mowa o ich wzajemnej relacji. I teraz, jeżeli jednak jest jakaś wina po mojej stronie, to tym mnie zabij. Przyjacielu, a może ja jestem ślep? Może jednak zrobiłem coś złego? Proszę cię, o to jestem. Jeżeli zrobiłem coś złego, oto włócznia, oto miecz, oto nóż, proszę cię, załatw to, tak jak należy. Jestem. Gotowość do prześwietlenia, transparentność i pokora, aby przyjąć... Koreka, aby przyjąć karę, aby otrzymać to, na co się zasługuje. To jest niesamowite w postawie Dawida. Być może powiem, no to przesada, to taki trochę język hmm, patosu. Nie, ja myślę, że była w tym prawda. Jeżeli wina jest po mojej stronie i zasługuje na to, co chce mi zrobić twój ojciec, proszę, ty to zrób. Niech on już się nie męczy, ale ty to załatw, Jonatanie, jesteś moim przyjacielem. Zrób to. Dawid nie tylko sam realnie ocenia sytuację, ale nie bał się osądu innych. To jest bardzo ważna rzecz. Nie bój się osądu innych, tych, którzy stoją z boku i są w stanie ci na cześćwo, na spokojnie powiedzieć, jak widzą tą sytuację. To są ważne pytania, jakie powinniśmy sobie innym zadawać. Jak jest ze mną? Słuchaj, jak jest ze mną? Powiedz mi, jak ty to widzisz? Bo mi się wydaje, że jestem tutaj chyba najświętszy, najlepszy i w ogóle najbardziej duchowym człowiekiem w tym kościele, ale... I tak pewnie jest, ale wiesz co, może, może jednak nie i... Powiedz mi coś na ten temat. Jestem? No nie, nie jesteś. Nie jestem. No, no, no szkoda, ale przyjmuję twoje zdanie. Kolejne miejsca, rozdział 24. Obróćmy kilka kartek. Dawid nie wykorzystuje okazji, aby pozbyć się Saula. To jest też kolejny etap, już zmierzamy do końca. Skracając już całą tą sytuację, Dawid schronił się w jaskini, bo nagle pojawił się Saul z wojskiem, tam z całą grupą swoich towarzyszy, za jakimś wyłomem skalnym i nagle wchodzi Saul do tej jaskini, sam, bez eskorty, z prozaiczną potrzebą fizjologiczną. No i koledzy, przyjaciele, towarzysze Dawida mówią, słuchaj, nareszcie, nareszcie rozwiążesz swoje problemy. Och, słuchaj, piąty werset, 24, zaczynają też duchowo, mówią tak, Oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce. Będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Dawidzie, jest okazja. Saul jest na wyciągnięcie ręki. Ośpiesz się. Dawid podchodzi z nożem. Nie wiem, jak to wyglądało, ale bardzo cicho. Jest w stanie odciąć mu kawałek płaszcza. I chowa się. Saul wychodzi z obciętym płaszczem. Pewnie nie zauważył tego, a potem czytamy, że gdzieś tam Dawid woła, pokazuje na dowód tego, że Saul był w jego ręku, mógł to szybko załatwić. Popatrz, twój skrawek płaszcza, Saul biada pokutuje, mówi, synu mój Dawidzie, wybacz, już więcej ręki na ciebie nie podniosę, czy znowu kolejna przysięga, nie, tak już, od typo, nie. wtedy tak, ale teraz to już na pewno nie. Oj, wiesz, Dawidzie, to nie wiedziałem tego, co wiem teraz. Później ta sytuacja się powtarza. Pan syła twardy sen na wojskę o Saula, Dawid podchodzi z towarzyszami, biorą włócznie, dzban, Saula to samo, Dawid woła ze szczytu góry, czyja to włócznia, czyj to dzban. Wszyscy poznają Saul, mówi to moje. Więc Dawid nie uległ takiej presji tego, aby wziąć sprawy we własne ręce. I to jest bardzo ważne, abyśmy nie prowadzili wojen w takich sytuacji, niepotrzebnych wojen, ale abyśmy zdali się na Pana i chodzili Jego drogami. W sercu Józefa kiedyś nie było urazy do jego braci. W sercu Dawida, o dziwo, nie było urazy do Saula, choć cierpiał przez niego. Czy do tej pory Dawid zrobił cokolwiek złego? Oczywiście, że nie. I koniec Saula niech będzie dla nas przestrogą. Życie Dawida zachętą. Saul skończył zabity w bitwie, zginął w pewnej niesławie, a Dawida Bóg wywyższył. Moi drodzy, niech ta ilustracja tych, dwóch postaci i relacji, jakie były między nimi. Niech będzie dla nas nauką przestrogą przed tym, co złe i zachętą do tego, co dobre. Stańmy po stronie Dawida. Amen. Powstańmy do modlitwy.